Pociąg osobowy ze stacji piława główna do stacji Poznań Główny dwie jedniorbier przy przeparanie pierwszym. Pociąg osobowy ze stacji piława główna do stacji Poznań Główny dwie przy przeparanie pierwszym. Prosimy zachować ostrożność, nie zbliżać się do krawędzi terenu. Planowy odjazd pociągu o godzinie 15:26. Pociąg ze stacji piła główna do stacji Poznano-Główne w jedzimej stacji. Pociąg ze stacji piła główna do stacji Poznano-Główne w jedzimej stacji. Prosimy zachować ostrożność nie zbliżać się do prowadzi terenu. Miniony objazd pociągu o godzinie 15.26.